Bollywood daje się zauważyć ostatnio nową tendencję. Producenci coraz częściej poszukują przebojów muzycznych i nie chcą ograniczać się tylko do jednego kompozytora. Ci, którzy od dawna współpracują z Bollywood z powodu dużej liczby zleceń zaniżyli poziom. Filmowcy szukają więc świeżych melodii na nowych rynkach muzycznych.